Poczet królów i książąt polskich. Taśma czwarta, ścieżka druga. Zofia Kozłowska-Budkowa dawno już wyjaśniła, że tylko ona jako już wdowa po Władysławie Hermanie wchodzi w grę jako nadawczyni Opola Chropskiego obszar w około dzisiejszych Pabianic pod Łodzią dla kanoników Katedry Krakowskiej i księżnic nad średniawą dla Opactwa Tynieckiego. Najprawdopodobniej zaś też Opola Łagowskiego dla kościoła Najświętszej Panny Marii w Zawichoście. Judyta miała więc w środkowej Polsce znaczną i rozległą oprawę wdowią. W ziemiach najprawdopodobniej jej wyznaczonych leżał Sieciechów, główny gród Sieciecha, który przecież powrócił do Polski z wygnania, a o którego późniejszej roli Gal Anonim nie chciał już pisać. Trudno przypuszczać, by królowa i Sieciech wycofali się z działalności politycznej. Jeśli zaś na zjazdach braci Bolesław groził wielkim rozłamem w Królestwie Polskim, to najwyraźniej wciąż jeszcze istniały instytucjonalne elementy jedności, o których utrzymanie zabiegał Zbigniew. Zresztą po badaniach Adamusa nie może ulegać wątpliwości, że Zbigniew został wybrany przez możnych księciem zwierzchnim, zgodnie z zaleceniem Władysława Hermana. Układ sił musiał przesuwać się jednak coraz silniej na niekorzyść Zbigniewa, jeśli na jednym ze zjazdów zgodził się on na to, by politykę zagraniczną ustalać wspólnie z bratem. Tymczasem młodszy brat miał już wówczas zawarte przymierza z Rusią Kijowską, Węgrami i księciem czeskim. Jakie były sojusze Zbigniewa? Gal oskarża go o nasyłanie Czechów i Pomorza na dzielnicę Bolesława. Czesi jednak, przekupieni przez Bolesława, przestali go atakować – Morawianie zaś samodzielnie nie mogli podejmować większych akcji, raczej bronili dawniejszych swych zdobyczy na południu Śląska. Wojnę z Pomorzanami rozpoczął Bolesław. W więc rzeczy Zbigniew był osamotniony, stąd też wynikała zgoda na ustępstwa. Nastąpił teraz drugi akt działań Bolesława i jego przyjaciół przeciw Zbigniewowi. Oskarżyli go oni, że zebrał całe swe wojsko, by napaść na brata a równocześnie zjednał sobie Czechów i Pomorzan celem wypędzenia go z Polski. Następnie najpierw możnym, a później na powszechnym wiecu przedstawili przechwycone wraz z posłańcami listy Zbigniewa, z których okazały się liczne zdrady i knowania. Gdy jednak młodszy brat, tak przygotowawszy grunt, podniósł swe wojska i skierował na brata, okazało się, że ten nie był przygotowany do walki. Tylko garść jego wiernych stawiła Bolesławowi opór w Kaliszu. Łatwo zajęto gniezno. Pod Łęczyce przybyły do Bolesława posiłki ruskie i węgierskie. Wówczas Zmigniew zupełnie upadł na duchu i za pośrednictwem księcia ruskiego Jarosława, szwagra bolesławowego, oraz biskupa krakowskiego Baldwina sprowadzony został przed brata, by dać mu zadość uczynienie i oświadczyć posłuszeństwo. Zatrzymał Mazowsze jako lennik, nie zaś jako władca udzielny tę wojnę domową datuje się powszechnie na późną jesień lub początek zimy 1106 roku pod koniec zimy następnego roku Bolesław pod pozorem nieposłuszeństwa Zbigniewa powtórnie ściągnąwszy Rusinów i Węgrów uderzył niespodziewanie na Mazowsze Zbigniew musiał uchodzić z kraju na Ruś a dalej do Czech, gdy te znalazły się w wojnie z Polską towarzyszyła Zbigniewowi dość znaczna drużyna Zazwyczaj pisze się, że Zbigniew miał postarać się o interwencję nowego króla niemieckiego, który w obronie wygnanego księcia uderzył na Polskę. W rzeczywistości uderzenie niemiecko-czeskie było odpowiedzią na wcześniejszy najazd Polski na Morawy, który był dywersją na rzecz węgierskiego sprzymierzeńca Krzywołstego, zaatakowanego właśnie przez Czechów i Niemców. Oczywiście, że król Henryk V wyzyskał sprawę Zbigniewa, ale nie ona była czynnikiem decydującym o poczynaniach niemieckich. W wojnie szarpanej Bolesław stawił zacięty opór najeźdźcom. Nie wahał się przy tym własnym załogom grodowym grozić szubienicą, gdyby poddały się wrogowi. Postawił w ten sposób Głogowian przed trudnym dylematem. Cesarz bowiem kazał ich zakładników przywiązać do machin oblężniczych. Lecz Grodzianie wcale nie oszczędzali synów i krewnych więcej niż Czechów i Niemców, a Głogów obronili – do tej pięknej sceny dorzuca się z reguły późną legendę o zwycięstwie polskim na psim polu, o którym ugala głucho. Ta okrutna opowieść, czyniąca z Polaków barbarzyńców, łamiących kodeks rycerski, wynikła z błędnego tłumaczenia nazwy psie pole, które było zapewne polem przeznaczonym dla książęcej psiarni. W rzeczywistości w walkach tych trupów było mało, zaś cesarz opuścił Polskę, wynosząc żałobę zamiast wesela. Trupy poległych zamiast trybutu. Zbigniew zaś powrócił do Czech. Ostatnie dwa akty dramatu Zbigniewowego pokrótce streszcza czeski kronikarz, wkładając w usta swego władcy takie oto zdanie. Nigdy nie upodobnie się do księcia polskiego Bolesława, który swego brata Zbigniewa pod przysięgą wierności podstępnie przywołał, a trzeciego dnia pozbawił go oczu. Gal stara się usprawiedliwić Bolesława o tyle tylko, iż neguje działanie podstępne. Gorąco chce przekonać czytelnika i słuchacza, że to Zbigniew sprowokował młodszego brata. Przybył do Bolesława nie w pokornej, lecz wyzywającej postawie, nie jak przystało na człowieka skruszanego długotrwałym wygnaniem, znużonego tylu trudami i niepowodzeniami, lecz owszem jak Pan, każąc miecz nieść przed sobą, z poprzedzającą go orkiestrą muzykantów grających na bębnach i cytrach, okazując w ten sposób, że nie będzie służył, lecz panował. Skorzystali z tej sytuacji niektórzy doradcy i podjudzili ludzkie uczucia, uczucia więc ułomne, strasząc tego, możliwością skrytobójstwa z poduszczenia Zbigniewa. Powszechnie jednak wydarcie oczu Zbigniewowi i rychła potem jego śmierć Musiała być interpretowana jako wynik podłego działania z zimnym rozmysłem, jak wskazuje na to przekaz czeski, a także rozpaczliwe wezwanie Galla. Niech nikt nie wierzy, że był to grzech z wyrachowania, a nie z zapalczywości, że go spełniono z rozmysłu, a nie pod wpływem okoliczności. Oburzenie było tedy wielkie. Bolesław przerósł jednak swych przeciwników. Udał się dobrowolnie w pielgrzymkę na Węgry, zapobiegając wybuchowi Rokoszu i wygnaniu. Na Węgrzech rozpoczął pokutę i w pokutnym worku ruszył z Węgier przez Polskę do Gniezna. Stanął tam w Wielkim Tygodniu i zgodnie z obowiązującym rytuałem publicznie zażądał rozgrzeszenia. Pielgrzymującemu pokutnikowi nie można było zamknąć drogi do Gniezna. W Gnieźnie nie można było odmówić mu rozgrzeszenia. Udzielając go episkopat nie mógł poprzeć ewentualnego rokoszu. Gal wielokroć zaznaczał lekkomyślność Bolesława. Jego pokuta natomiast stanowiła akt wielkiej mądrości i dojrzałości politycznej. Wątpić więc można, by jego wcześniejsze działania były lekkomyślne. Zbigniew nie dorastał do walki z takim przeciwnikiem, jak bowiem Gal powiedział o Zbigniewie, był to człowiek zgoła pokorny i prosty, daleki od intryk i podstępów. Stanisław Trawkowski, Bolesław III, Krzywołusty Ostatni z wielkich Bolesławów nie uwieńczył co prawda jak jego poprzednicy chrobry i śmiały swych skroni koroną królewską. Zyskał przecież nie mniejszą niż oni popularność w ocenie społecznej, ukształtowanej w ciągu ostatnich stu lat przez historyków, powieściopisarzy, publicystów. Obrona starodawnej wolności Polski, jak określa to Gal Anonim w bohaterskich zmaganiach, 1109 roku z najazdem króla niemieckiego Henryka V, wspomaganego przez księcia czeskiego świętopełka, stawała się od schyłku XIX wieku coraz droższa uczuciom polskim w dobie wzrastania nacjonalizmu niemieckiego, później nacisków germanizacyjnych, wreszcie barbarzyństwa hitlerowskiego. Opis obrony głogowa wzbudzał zrozumiałe emocje w społeczeństwie przeżywającym na co dzień terror SS-manów, Gestapo i wszelkich innych organizacji służących masowej zbrodni. Niemiecki bowiem władca w 1109 roku zagroził Głogowianom, że jeśli się nie poddadzą, to zakładników, których wydano mu uprzednio na czas rozejmu, w pień wytnie. Gdy zaś Głogowianie przystąpili do obrony, król niemiecki sądząc, że litość nad synami i krewniakami zmiękczy serca Grodzian, polecił co znaczniejszych pochodzeniem spośród zakładników z miasta, oraz syna komesa przywiązać do machin oblężniczych, w przekonaniu, że tak bez krwi rozlewu otworzy sobie bramy miasta. W powieściowych przekształceniach naszych czasów kazano tym zakładnikom krzyczeć, by obrońcy ich nie oszczędzali. Jakże to było bliskie tym, którzy widzieli swych rodaków pędzonych przed hitlerowskimi czołgami, by je zasłonić przed ogniem z warszawskich barykat czasu powstania. Przywrócił krzywousty polskie panowanie nad Pomorzem Wschodnim i ziemią lubuską. Podporządkował Polsce księstwo zachodniopomorskie. Zamierzał podbić Rugię, gdy zaskoczyła go śmierć. W czasach uporczywego budzenia polskiej świadomości narodowej wśród Kaszubów i Mazurów od schyłku zeszłego stulecia, w czasach wytężonej budowy portów w Gdyni jako okna na świat, jak głoszono w Polsce międzywojennej, w czasach integracji całego Pomorza do Polski po II wojnie światowej odwoływano się do postaci Krzywoustego i jego pomorskich poczynań. Chętnie przypominano jedną z pieśni gallowych w tłumaczeniu Romana Grodeckiego, którą kronikarz z czasów Krzywoustego włożył w usta jego wojów. Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Naszym przodkom wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza, ni szum groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, a my skarby i potwory łowim skryte w oceanie. Zrozumienie kwestii pomorskiej jako ostatecznej, a nader naglącej kontynuacji usiłowań poprzedników celem zjednoczenia Polski w granicach etnograficznych jest zasługą krzywołustego niewątpliwą, wyrokował w roku 1926 Roman Grodecki. Stał się więc krzywousty symbolem historycznym, uosabiającym ważkie uczucia i dążenia polityczne kolejnych pokoleń Polaków od końca ubiegłego stulecia. Z tradycji historycznej bowiem żywe w szerokich kręgach społecznych jest to, co odczuwane jako odpowiedź przeszłości na aktualne potrzeby. Zadaniem natomiast historyka jest baczyć, by ta współczesna potrzeba nie prowadziła do zniekształcania wiedzy o przeszłości, by nie traktowano jej anachronicznie, rzutując wstecz sytuację dnia dzisiejszego. Skłonność zaś do modernizowania dawnych spraw występuje zwłaszcza wówczas, gdy historię traktuje się jako ciąg wydarzeń politycznych, gdy następuje heroizacja ich bohaterów, gdy więc zapomina się o układach i strukturach gospodarczych, społecznych, kulturowych, w których człowiek rósł, w których kształtowała się jego psychika i mentalność, których działał powodując powolne, określane wysiłkiem zbiorowym zmiany tych struktur i układów. Także biografie władców nie mogą być oderwane od historii społecznej. Istotne dla władcy europejskiego w pełnym średniowieczu sprawności fizyczne opanowywał krzywousty od dzieciństwa. Należało to bowiem do kanonu wychowania monarszego i rycerskiego. Służyła do tego w etapie wstępnym zabawa, następnie zaś zaprawa łowiecka, najpierw oczywiście z psami i sokołami. W panegiryku na cześć Bolesława chwalono go za to, że już jako pachole szedł na łowy z oszczepem, bijąc duże sztuki, a z konia także niedźwiedzie. Mając lat siedem, wziął już Bolesław udział w łupieskiej wyprawie na Morawy, by z imienia tylko walczyć, jak wyjaśniał nadworny panegirysta. Zgodnie jednak z zasadą, że nawet walczący z imienia książe siedmioletni reprezentuje przecież swą osobą podległych mu wojów, napisał autor biografii Krzywoustego, że ten chłopaczek wraz z sieciechem, który jako wojewoda reprezentował tu władzę księcia Władysława Harmana, spustoszyli przeważną część moraw, przywiedli stamtąd obfity łup i jeńców i powrócili bez wypadku. Ta liczba mnoga łącząca na jednakowym poziomie sieciecha i Bolesława Ukazuje jeden z uroków poetyki dworskiej. Przestrzega jednak zarazem przed wzięciem konwencji literackiej za rzeczywistość. Traktując bowiem tę stylistykę jako wyraz prozy realistycznej, łatwo, robiąc przegląd aktorów sceny politycznej w Polsce 1097 roku, uznać, że należał do nich najwybitniejszy z nich wszystkich dwunastoletni Bolesław, urodzony wódz i polityk, odważny jak mało kto, pobudliwy, dumny, okrutny i chytry. Paweł Jasienica Tymczasem ten chłopak uwikłany w rozgrywki których zrozumienie, a zwłaszcza zrozumienie ich bliższych i dalszych konsekwencji znacznie przerastało jego ówczesne doświadczenia był raczej obiektem różnorodnych presji niż samodzielnym aktorem Ceremonia, o przecież zapewniający dorastającemu młodzieńcowi coraz więcej wyrazów uznania jego książęcej pozycji ułatwiał mu wydobywanie się spod obcych nacisków czynił skrzywoustego partnera nie dla się jeszcze, lecz dla swego własnego otoczenia. Sprzyjało temu opanowanie młodzieńca, wyrobione dzięki ćwiczeniom łowieckim, oswojenie z porządkiem wojennym, lecz także rudymenty nauk szkolnych. W zakres dobrego wykształcenia monarchy tego czasu wchodziła także nauka języka sąsiadów. W Polsce w grę wchodziła znajomość niemieckiego i ruskiego, których poznanie ułatwione było po części pochodzeniem księżnych rząd Piastów, przeważnie z Niemiec i Rusi a także nieco łaciny i pamięciowego opanowania podstawowych modlitw łacińskich. Człowiek dzisiejszy, przyzwyczajony do książek i czasopism, do radia i telewizji, prawie już zapomniał, co znaczy dla życia psychicznego opanowanie pamięciowe długich tekstów, a był to w dawnej kulturze ważny element formowania autodyscypliny intelektualnej. Trudno wątpić, że podstawy takiego wykształcenia uzyskał też usty, może zbyt szybko przerwane przez potraktowanie chłopca, jako gwarancji do trzymania przez Władysława Hermana i Sieciecha umów z buntownikami. Przecież w tym czasie odczuwano na polskich dworach możnowładczych potrzebę dania rudymentów nauki szkolnej dzieciom bynajmniej nieprzeznaczonym do stanu duchownego. Kleryk Otto, późniejszy biskup bamberski, znacznie się w Polsce wzbogacił, działając na pańskich dworach jako prywatny nauczyciel. Tenże zaś Otto był następnie silnie związany z dworem Władysława Hermana, nim powrócił do swojej ojczyzny. W najbliższym otoczeniu Krzywoustego znalazło się na przełomie XI-XII wieku grono ludzi o dość nieprzeciętnych ambicjach kulturalnych. Przywodził im Skarbimir, który nieco później został wojewodą Bolesława. W nieznanych zaś bliżej okolicznościach podniósł w 1117 roku bunt, za który zapłacił oczyma. Otóż ów Skarbimir ufundował w centrum swych włości małopolskich, w Skarbmierzu, dziś zwanym Skalbmierzem, znaczny kościół i osadził przy nim kanoników, naśladując niejako sieciechowe fundacje na okole w Krakowie św. Andrzeja i w Płocku św. Benedykta. Jednym z komesów młodzieńczego księcia był Żelisław, który stracił rękę w wyprawie na Morawy w 1103 roku. Bolesław wynagrodził go ofiarując mu rękę ze złota. Rzadkie występowanie tego imienia pozwala sądzić, że rycerz ten jest identyczny z Żelisławem, który klasztorowi w Lubiniu przekazał złoty wieniec, jak uprawdopodobnił to Józef Płocha, zwracając zarazem uwagę na przynależność Żelisława do grona największego możnowładztwa. Takie wieńce i korony złote zawieszane nad ołtarzami przydawać miały blasku czynnościom liturgicznym, były darem niepowszednim i wskazującym na dobre obeznanie z rozbudowanymi formami służby Bożej. Nic więc dziwnego, że Bolesław i jego współpracownicy znaleźli łatwo w 1103 roku wspólny język z legatem papieskim, biskupem Bowe Gwalem. Stając zaś przed zarzutem zawarcia niewłaściwego małżeństwa, pierwsza żona Bolesława Zbysława była cioteczną wnuczką Kazimierza Odnowiciela, Wysłał krzywousty swego nominata na biskupstwo krakowskie Baldwina do Rzymu, by załatwił tę sprawę, a zarazem uzyskał święcenia. Zbierając te rozproszone drobiazgi i poszlaki, zyskujemy inny obraz młodzieńczego Bolesława niż ten, który został zarysowany przez jego kapelana i poetę. Gal bowiem, przeciwstawiając przyrodnych braci, przeciwstawiał sobie dwa schematy – mężnego rycerza i spokojnego, nieco bojaźliwego kleryka – który mógłby być dobry do rządzenia kościołem, lecz nie państwem. Tymczasem horyzonty kulturalne Krzywoustego nie były zawężone do wojaczki, zaś Zbigniew nie był tak bojaźliwy. Inaczej oceniając intelektualne umiejętności Bolesława, łatwiej zrozumiemy prowadzoną przez niego i jego otoczenie rozgrywkę o władzę. Po zwycięstwie nad Zbigniewem nastąpiła doprawdy z dnia na dzień istotna zmiana w pomorskiej polityce Krzywoustego. Dalekie łupieskie wyprawy na Kołobrzeg czy Białogród, w których zdobywano znaczne łupy, zostały całkowicie poniechane. Cały wysiłek skierowany został na zdobycie lub poddanie polskiej władzy łańcucha pogranicznych grodów. Szło więc teraz o otwarcie Pomorza dla wielkiego podboju. Jednocześnie zapewne skierowane zostało uderzenie na ziemię lubuską i podjęta penetracja polityczna na dalszych terenach wieleckich. Przerwę w tej ekspansji wywołał najazd Henryka V, a potem wzburzenie społeczne wywołane zdradą wobec powracającego do kraju Zbigniewa i konieczność uspokojenia opozycji poprzez pokutę. Książę upokorzył się, pokutował, dał kościołom bogate dary, poszedł słowem do polskiej kanossy i uniknął losu stryja króla Bolesława Śmiałego. Paweł Jasienica. Grodecki sądził, że właściwie była to niepotrzebna już zbrodnia na bezbronnym bracie. Jednocześnie jednak zauważył, że dzieje Zbigniewa i Bolesława przywodzą na myśl, owo zapomniane dziś już od dawna, niewinne w słowach, a okropne w treści polskie przysłowie, że książęta nie potrzebują krewnych. Istotnie, krewny to urodzony rywal do tronu, a rywala książę nie potrzebuje, więc go usuwa. Jakbyśmy nie oceniali tej zbrodni, to przecież publiczna pokuta Bolesława i rychłe pogodzenie się z kościołem otworzyły możliwość przyciągnięcia do tronu dawnych zwolenników Zbigniewa, współpracowników Sieciecha, bliskich doradców zmarłego ojca i macochy. W latach następnych pojawi się w otoczeniu Bolesława Cześnik Sieciech, niewątpliwie syn lub bratanek starego Sieciecha, młodzieniec wielkiego rodu, który w roku 1122 brał udział w oblężeniu Szczecina. Pociągnięci przykładem Sieciecha poszli na pewno inni na służbę Bolesława. Usunięcie Zbigniewa przekreślało możliwość wyboru. W konsekwencji pozwalało to też Bolesławowi na uniezależnienie się od dawnych doradców, z którymi wiązało się wspomnienie chłopięcej zależności. W tym układzie osobistym, a nie w wielkiej polityce, bardziej zrozumiała staje się wiadomość rocznikarska o buncie skarbi Mira oraz o jego ukaraniu i odsunięciu od dworu w roku 1117. Zmiana bowiem polityki nastąpiła już w 1108 roku wraz ze zbrojnym zjednoczeniem obu części państwa. Także przyjazne ułożenie stosunków z królestwem niemieckim nie było wynikiem drugiego małżeństwa krzywołstego z Salomeą, hrabianką Bergu, lecz ułatwiło to powiązanie dynastyczne. Rozpatrując zwycięskie odparcie najazdu Henryka V, chętnie przypomina się, że władca niemiecki trupy tylko wywiózł jako trybut, a ponieważ poprzednio pysznie domagał się wielkich sum pieniężnych, na koniec, choć mało tylko chciał, nie dostał ani denara. A że nadęty pychą zamyślał podeptać starożytną wolność Polski, sędzia sprawiedliwy wniwecz obrócił te jego zamiary. Zapomina się natomiast często, że w poemacie zapowiadającym treść księgi, w której Gal Anonim przedstawił wydarzenia lat 1109-1113, napomknął on mimochodem Wspomnijmy też i z cesarzem układy udałe, jak zawarli pokój, przyjaźń i braterstwo trwałe. Najwyraźniej tedy już przed latem 1113 roku, ułożone zostały przyjazne stosunki między królem niemieckim, koronowanym w 1111 roku na cesarza, a księciem polskim krzywoustym. Pax et amicitia, pokój i przyjaźń, wymagały jednak ustępstw ze strony polskiego władcy. Czy nie tu należy szukać powodu powrotu Zbigniewa do Polski? Z Czechami doszło do ułożenia stosunków w roku 1114 na wielkim zjeździe nad graniczną Nysą Kłocką, w którym udział wzięli książę czeski Władysław, jego stryjeczny brat Otto Morawski, krzywołusty, i przebywający wówczas na jego dworze rodzony brat Władysława Sobiesław. Powrócił on na mocy tej ugody do Czech, zyskując odpowiednie uposażenie utwierdzono umowę w sposób typowo dynastyczny i średniowieczny. Małżeństwo owdowiałego księcia polskiego z siostrą żony Władysława i żony Ottona. Dopiero ułożywszy pokój z Niemcami i Czechami przeszedł Krzywousty w 1116 roku do wielkiej ofensywy na Pomorzu. Pisarz rocznika ówczesnego zanotował pod tą datą najpierw gromko Bolesław podbił Pomorze, a w drugiej części zdania skromnie dodał i zajął dwa grody. Pod rokiem 1119 czytamy Bolesław dwóch książąt pomorskich pokonał w wojnie. Jednego uwięził, a drugiego wypędził. W roku 1121 zginął Hektor, zapewne także w walkach z Pomorzanami czy Wieletami. Imię tego polskiego pana ileż budzi skojarzeń. Podobnie musiało budzić już w końcu XI wieku w polskich kręgach możnowładczych. Najwyraźniej Iliada tłumaczona była na dworach i recytowana przy biesiadach przez różnych kleryków, oczywiście nie z greckiego tekstu, lecz z jej łacińskiej przeróbki. Hektor rychło uległ zresztą polonizacji. Imię to wymawiano Jaktor. Utrwaliło się w nazwach miejscowych, w różnych Jaktorowach, także w Jaktorowie podwarszawskim. W 1123 roku Bolesław III przeszedł morze i zajął grody. Tłumaczone jest to najczęściej jako uderzenie na wyspy Wolin i uznam, choć nie brak opinii, że była to próba podbicia Rugii. Był to w każdym razie końcowy etap walk o Pomorze. W ich wyniku przyłączono ponownie do Polski Pomorze Wschodnie. Podbita też została ziemia lubuska i na tym odcinku granice państwa zostały przesunięte daleko za Odrę. Tu Krzywousty wkraczał najwyraźniej na obszary należące do sfery zainteresowania i ekspansji saskiej. Musiał więc sprawę tę uzgodnić uprzednio i zyskać zgodę cesarską. Zorganizowanie tych ziem, wytworzenie wśród miejscowej arystokracji poczucia, jeśli na początku nieprzynależności do Polski, to łączności z nią, unaocznienie jej wspólnoty interesów społecznych i politycznych, te i inne przedsięwzięcia organizacyjne, w tym także wiele technicznych o niemałym znaczeniu, jak budowa nowych urządzeń komunikacyjnych, które miały zapewnić dogodne połączenia z przyłączonymi obszarami dogodne z punktu widzenia władzy centralnej ułatwiające więc m.in. szybką ingerencję wojskową w razie lokalnego buntu i ideologiczne wymagały czasu i koncentracji środków, także ludzkich w tej sytuacji na dalszy wysiłek wojenny w celu przyłączenia całkowitego Pomorza Zachodniego Polski nie było już stać To też Krzywousty zrezygnował tym razem z eliminacji miejscowej dynastii ułożył stosunki na zasadzie podległości Pomorza Zachodniego władcom polskim. Nie było to taktyczne cofnięcie się. Widać to najwyraźniej w sposobie rozwiązania sprawy chrystianizacji podbitych i uzależnionych terenów. Utworzone czy też odnowione w 1124 roku biskupstwo kujawskie objęło też Pomorze Gdańskie. Na Pomorze Słowieńskie rozciągnięto władze arcybiskupów gnieźnieńskich. Wreszcie w Lubuszu utworzono nowe biskupstwo, które swoją działalnością misyjną objąć miało także dalsze tereny wieleckie, co spowodować musiało naprężenie z metropolią magdeburską, uznającą te obszary za swą domenę. Natomiast na Pomorze Zachodnie wysłani zostali samodzielni misjonarze. Najpierw hiszpański asceta Bernard, który zrezygnował swego czasu z biskupstwa w swojej ojczyźnie, by nie być uwikłanym w problemy tego świata. Ta misja bosego eremity nie przyniosła żadnych efektów, choć dotarł on aż do Wolina. Następnie Krzywołsty uprosił o prowadzenie misji biskupa bamberskiego Odtona, którego działalność za czasów Hermana pozostawiła w Polsce dobrą o nim pamięć. Efektem tej działalności miało być utworzenie samodzielnego biskupstwa pomorskiego, do czego czyniono rozmaite przygotowania. Także więc przy planowaniu nowych stosunków kościelnych myślano o hierarchicznej zależności diecezji zachodniopomorskiej od metropolii polskiej dość patetycznie pisał 100 lat temu Antoni Małecki o Krzywoustym my wielkość tego monarchy upatrujemy w tym że co sobie zamierzył tego i dokonać potrafił że nie zamierzał jak tylko to co było koniecznym i z tej drogi nie dawał się zepchnąć ani trudnościom ani pokusom pod jego to dopiero berłem podały sobie ręce owe dwa wzory sobie przeciwne kierowania losem Polski, które aż dotąd wyłączały się wzajemnie. Rozwaga, trzeźwy polityczny kalkuł, zręczność dyplomatyczna, dar wyzyskania zdarzającej się sposobności, świadomość celu swojego na każdym kroku, umiejętność wyczekiwania, a gdzie potrzeba doraźność. Wszystko to znalazło się w tym prawnuku Mieszka I i Kazimierza, obok dzielności ognistej, talentu strategicznego i ducha nieugiętego Bolesławów obydwóch, lecz oczyszczonego z onych fantazyjnych przymieszek, które chwilowo mogą wprawdzie dzieje narodu i w epopeje zamienić, ale granitowej im podwaliny na dalszą przyszłość nie kładą. Jest w tym jednak, jak sądzę, trafna charakterystyka ogólna działalności politycznej Bolesława Krzywoustego. Dobitnie to ukazuje się w następnym dziesięcioleciu rządów tego monarchy. Na próby księcia Warcisława Pomorskiego zerwania więzów podległości odpowiadał krzywousty niszczącymi wyprawami, sojuszem z Danią. W roku 1129 30 wydał swą córkę Ryksę, za Magnusa, króla Danii i Szwecji. Nie podjął jednak usiłowań włączenia Pomorza Zachodniego do Polski. Zadowalał się przywracaniem polskiej zwierzchności nad księciem szczecińskim. Większość działań w tych latach skierowana była na umacnianie wewnętrzne kraju, na co wojowniczym monarchom zazwyczaj brakło czasu. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma czwarta, koniec drugiej ścieżki.